Jak przeprowadzić zespół przez zmiany? Mówiliśmy wcześniej, że każdy zespół przechodzi przez pewne charakterystyczne etapy rozwoju i teraz musimy przeprowadzić zespół przez zmiany. To obecnie w XXI wieku, kiedy mówi się, że teraz trzeba bardzo szybko biec, żeby stać w miejscu, zmiany są nieodzowną częścią naszego życia. Czy tego chcemy, czy nie. Więc... Na skuteczne zarządzanie zmianą składają się trzy elementy. Pierwszy element, musimy umieć zarządzać sobą samym. Kiedy dzieje się zmiana, każdy z nas jakoś to przeżywa. Musisz zarządzać swoimi emocjami, sposobem myślenia, sposobem funkcjonowania. Drugi element, to jest zarządzanie innymi. Są inni ludzie, oni też potrzebują żeby nimi zarządzać, żeby rozumieć, przez jakie fazy przechodzą, żeby wiedzieć, co się dzieje w środku człowieka i czego można się spodziewać, co jest charakterystyczne dla danej fazy, a co nie, kiedy zespół zaczyna wchodzić w kolejną fazę. I ostatni element to jest zarządzanie zarządzanie całym procesem zmian. Więc teraz po jednym z elementów tego procesu Przyjrzymy się po jednym z elementów tego procesu, więc pierwsze zarządzanie sobą. Jeżeli chodzi o zarządzanie sobą, każdy z nas, zespół oczywiście też, ale tutaj chodzi o odniesienie do siebie samego, przeżywa trzy fazy. Faza wyparcia, rozumiesz tą fazę, czyli kiedy cokolwiek się dzieje w naszym życiu często reagujemy, o nie, coś nowego się stało, nie. Tak? Dlaczego? To jest tak charakterystyczna faza, wypieramy coś awansujesz, albo zdegradują cię, albo straciłeś pracę, albo zyskałeś pracę. Jest jakiś element, kiedy jeszcze do ciebie to nie dociera. Nawet jeżeli to jest miłe, nawet jeżeli to jest przyjemne, nawet jeżeli to jest awans, nawet jeżeli to jest nagroda, nie do końca to do ciebie dociera. Więc taka faza wyparcia. Kolejna faza to jest faza oporu przed tym, oporu przed zmianą. Tak? I to jest ważna faza, żeby to rozpoznać. Mam opór przed zmianą i to jest w porządku. Niektóre zmiany nie są konieczne, nie potrzebuję zmieniać wszystkiego zawsze i ciągle, natomiast co jakiś czas zmiany są konieczne i kiedy jesteś w fazie wyparcia, po pierwsze musisz dostrzec, czy to jest faza wyparcia, ja unikam brania odpowiedzialności, ja unikam w swojej świadomości tego, że potrzebna jest zmiana, chociaż w środku dobrze wiem, że tak, czy to już jest etap oporu, kiedy opieram się przed zmianą, która jest konieczna, czy opieram się przed zmianą, ponieważ nie jest konieczna, albo miks. Opieram się przed zmianą, która jest konieczna, ale sposób w jaki chcą, ktoś, ktoś chce, czy ja chcę, czy ktoś inny chce przeprowadzić zmianę nie jest właściwy. Trzecia to jest faza prób, czyli udaje się, nie udaje się, to jest to mniej więcej. Trzy kroki do przodu, dwa kroki do tyłu. Faza prób, faza eksperymentowania. W tej fazie często przeżywamy kryzysy i mówimy po co te wszystkie zmiany, po co to wszystko, lepiej było tego nie robić. Jeżeli jesteś tak i tak myślisz, to wracasz do początku, czy rzeczywiście zmiana była potrzebna, co spodziewamy się jako konsekwencje zmian. Więc trzeba wracać do naszego powodu, dla którego coś zaczęliśmy, bo wtedy będzie nam o wiele łatwiej. I trzecia faza to jest faza adaptacji, kiedy nagle zaskoczyło, zaczyna funkcjonować dobrze, zaczynamy czuć te flow, zaczynamy płynąć na tej fali, zaczynamy widzieć, uff, dobrze, już chyba kończy się ten trudny etap, dobrze, zaczęliśmy zmiany, super, zmiany powodują pierwsze efekty. Więc przez te fazy trzeba rozumieć, że je przechodzimy, trzeba rozumieć w jakim momencie jesteśmy i w jaką stronę to idzie. To jeżeli chodzi o zarządzanie sobą. Jeżeli chodzi o zarządzanie innymi, to jeden z elementów, który powinniśmy wiedzieć, to są statystyka postaw w sytuacji zmiany. Więc mamy takie pięć grup ludzi. 2,5% z danej populacji, to są tak zwani innowatorzy, czyli ludzie, którzy sami będą szukać zmiany, których denerwuje status quo i który kiedy powiesz im tylko, że będzie zmiana, powiedzą, wow, jest, tak, o to nam chodziło. I później jest etap wczesnych adaptatorów, to jest około 13,5% z danej populacji, z danej grupy statystycznie. I to jest etap najważniejszy, ten. Ludzie często myślą, kiedy coś zaczynają, jakiś biznes, muszę dotrzeć do mas. Do mas docierasz przez ten etap. Musisz znaleźć ludzi, którzy Cię wesprą w tym, co zacząłeś. Czyli jeżeli w firmie chcesz wprowadzić zmianę, Ty jesteś innowatorem, czy zespół, czy kadra zarządzająca stwierdza, że trzeba wprowadzić zmiany, to szukamy tych ludzi, którzy od samego początku powiedzą, tak, nas to interesuje, o, super, zmiany, zawsze mówiłem o zmianach, dobrze, że robimy te zmiany, a może zrobimy tak. Czyli szukamy tych wczesnych adaptatorów. Oni są taką siłą, jeżeli oni chwycą, to przejdzie to w ta wczesna większość, czyli 34%. Oni rozpalą tych pozostałych. Natomiast musimy dobrze tutaj zobaczyć, czy kto jest tutaj. Szukamy wczesnych adaptatorów, rozmawiamy z nimi, tłumaczymy, zapalamy ich. Nie rzucamy się od razu na tłum, ponieważ tutaj będą ludzie, którzy są ta wczesna większość i późna większość, oni są oporni na zmiany. Ich interesuje, szczególnie tych, tak zwany społeczny dowód słuszności. Społeczny dowód słuszności to są ci ludzie. Możesz powiedzieć, ale jest ich niewielu, 2,5 i 13,5, to jest zaledwie 16%, to jak ten 16% przekona 34%? Tak naprawdę ci ludzie mają relacje z tymi ludźmi, czyli jeżeli tu jest najwyższa kadra zarządzająca, tutaj jest menadżer średniego szczebla, a tutaj jest pracownik, to on jest kluczowy ponieważ to on będzie wpływał na pracownika. I oczywiście później są ludzie, tak zwana późna większość, którzy no te zmiany wprowadzają dlatego, że już wszyscy je wprowadzają, tak? wprawdzie niechętnie, ale poddadzą się, oni się go nie poddadzą i zawsze są tacy spóźnieni, te 16% to są ludzie, którzy generalnie powiedzą nie, nie interesują nas zmiany i albo odejdą, albo będą ciągle kontestować, po prostu tacy ludzie są, trzeba też o tym wiedzieć i często ci ludzie odejdą w procesie zmian. Więc takie są statystyki, tak to będzie wyglądało i koncentrujemy się w zmianach na wczesnych adaptatorach, 13,5%. Ok, a jak sam wygląda sam proces wprowadzania zmian? Pierwsze F jak fundamenty. Musisz położyć fundamenty, czyli fundam kładzenie fundamentów to jest analiza, co tak naprawdę potrzebujemy. tak? To po prostu analizujemy tutaj. Jeżeli już mamy to przeanalizowane i stwierdzamy, tak, jest potrzebna zmiana, to robimy plan zmiany. Jeszcze nie wprowadzamy zmiany, przeanalizowaliśmy sytuację, robimy plan, tak. I kiedy już mamy zrobiony plan, testujemy, czyli sprawdzamy, jak ten nasz plan spróbujemy go wdrożyć w jakiejś jednej dziedzinie, w drugiej, testujemy, sprawdzamy, pierwszy feedback, bardzo ważna rzecz. Jeżeli to przebiegło pomyślnie, to robimy wdrażanie, czyli robimy to już na szeroką skalę. I zobaczcie, tutaj są małe odległości, tu już jest odległość większa w tych etapach. Dlaczego? Bo to jest moment kluczowy. Często to wdrażanie zaczyna być wprowadzane i nie zaskoczy i ludzie się poddają, albo zaskoczy i mówią już to osiągnęliśmy. Obie postawy są błędne. Wdrażamy i nie zaskoczyło. Co to znaczy? Wdrożyliśmy i nie zaskoczyło. Musimy sięgnąć jeszcze raz do fundamentów, czy była dobra analiza. Musimy sięgnąć do tego, czy plan został zrobiony właściwie, do tego, czy... Yy, Pierwsze testowanie, tak? czy, czy dobrze przetestowaliśmy, może testowanie było właściwe, ale wnioski nie zostały wyciągnięte właściwe, a może całe wdrożenie zrobienie na szeroką skalę nie poszło dobrze. Więc trzeba to przeanalizować. Natomiast jeżeli wdrożenie poszło dobrze, to jeszcze się nie ekscytujemy. Możemy kupić pączki, ale jeszcze nie torta. Jeszcze częściowy sukces jest, ale nie całkowity. Utrwalanie. Utrwalanie jest jedną z ważniejszych rzeczy. Musimy utrwalić cały ten proces, czyli powtarzać go wielokrotnie i jeżeli to by była osobista zmiana, to to jest ta siła nawyku. Chciałem regularnie biegać, już teraz biegam regularnie i ta regularność trwa pół roku. Jeżeli to jest proces zmian w zespole, to został wprowadzony, działamy według innych procedur i już jest jakiś określony czas i widzimy, że kolejny projekt i ten projekt idzie już siłą rozpędu, według procedur, które ustaliliśmy i tu jest drugi kluczowy moment, kiedy ludzie mówią, dobrze to już zmiany zostały wprowadzone, doskonalenie. Doskonalenie polega na tym, że ciągle się przyglądamy, dobrze wprowadziliśmy zmiany, zmiany funkcjonują, mamy nowe efekty, ale czy te efekty nas zadowalają, czy patrzymy już perspektywicznie w inną stronę jak moglibyśmy rozwinąć się bardziej. Czyli to jest mniej więcej to, co mój znajomy kiedyś pokazał w ten sposób. Kiedy firma mu wzrasta i jest w tym momencie, to zwykle prędzej czy później jakiś taki kryzys przechodzi. Więc on, kiedy widzi, że, że firma nabrała rozpędu, w tym momencie już myśli, co dalej, jak ją rozwinąć, żeby to nie było tak i spada. Czyli na przykład ludzie, którzy zaczynają w marketingu wielopoziomowym tu są ich znajomi, znajomi, znajomych, dochodzą do tego momentu, fajnie idzie i nagle kończą się znajomi i zaczyna to opadać. Więc jak już to się rozwija, to myśl wtedy, jak to, jak to rozkręcić na większą skalę. Czyli na przykład mam znajomych i znajomych, znajomych i oni przychodzą i, i to się rozkręca. Nie zachwycaj się tym jeszcze, tylko powiedz, ok, jest fajnie, ale wiem, że oni się niedługo skończą. Więc zrób coś, żeby jeszcze inni ludzie przyszli, na przykład dają ogłoszenia w radio, w prasie, w telewizji, pewnie ci nowi ludzie, nie, nie będzie ich za dużo, ale kilku ich przyjdzie. Kilku ich przyjdzie i zobaczy, że jest większa grupa, więc oni też przyprowadzą swoich znajomych. I w ten sposób cały czas się rozwijasz. I najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o proces wprowadzania zmian. Kiedy wprowadzać zmiany? Kiedy wprowadzać zmiany? O. Nie mamy odpowiedzi. A jaka jest Twoja odpowiedź? Kiedy wprowadzać zmiany? Zanim będą konieczne. Zmiany wprowadzasz zanim będą konieczne. Czyli musisz myśleć perspektywicznie. Kiedy wszystko idzie dobrze, nie chodzi o martwienie się, ale chodzi o planowanie, żeby szło jeszcze lepiej. Więc przeszliśmy pewien proces. Jak wygląda ze marzeń? Jakie etapy przychodzi ze marzeń? I jak dokonywać zmiany? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest skrótowo, jednak kiedy masz pewną procedurę, masz pewną strategię, według której możesz badać tematy i patrzeć, w którym miejscu jestem, jakiej wiedzy potrzebuję zdobyć, z kim potrzebuję się skonsultować, żeby przeprowadzić swój związek, swój biznes, swój kościół, swoją fundację, swoje stowarzyszenie na kolejny poziom. I tego Ci życzę. I to wszystko osiągniesz w zespole, bo jak ktoś powiedział, wszystko jest możliwe dla tego, kto nie musi tego zrobić sam.